Rala pragnień to suma zranień Nie kula, stary świat, tańczy taniec Wszystko się dzieje, jakby na drugim planie Przybył tutaj gdzieś z głębi kosmosu Nie wiem jak znalazł na to swój sposób Z innych czasów snuje pieśń losu Choć kamienie ponoć nie mają głosu tak jak dzieci ryby, latające, a podniósł fal grzywy falujący, falujący ocean migotliwy, cuda nie widy, przypływy dziwy odpływy Głęboko gdzieś wieloryby śpiewają, pieściwy pępni o szyby Wędrujemy po spirali jak gdyby, cały kosmos rośnie cicho jak grzyby Piją pępny, kręcą się tryby, bielą żar na wieku fali diatryby To chciał powiedzieć nam przybyszcz co w tył, był i wybył Co mówi kamień? Spirala pragnień To suma zranień, wiruje kula Stary świat, tańczy taniec Wszystko się dzieje jakby na drugim Planie, wiatr co mówi kamień, spirala pragnień, to suma zranień, wiruje kula, stary światań czy taniec Wszystko się dzieje jakby na drugim planie Wiatr kuchanie, prawda wciąż zgadywanie tu Było morze, była pustynia po ciemnym porze Tu latał orzeł, Plasz, się ukrył w noże Wulkanu z gorze, płonęła w oknia jezorze Co było jednym, rozbiło się w słów Ten co ucieka, poluje i ten co orze I ten, co pębi jak dzień kuje w porze Ten co na dworze Trywał się w ranne zorze Żył i umierał I modlił się dobrym porze rosło drzewo Zrodziło poznania orze, Suma narodzin I śmierci powtarza wzorzec Tu kochał człowiek I ginął godzony nożem I czytał lat przyszłe losy W gwiazd monitorze Tu dańczył szaman Co nosił wielkie poroże Tu deszcz